Gdzie moje ziom? Co? Gdzie moje ziom? O! Gdzie moje ziom? Te yeah. Gdzie moje ziom? O! Jestem tych, yeah. mam ten dryk, yeah. mam swój styl yeah. gdzie mam się z dala od tych złych oh. Nie mogę nie chcę narzekać na jakąś życia yeah. Pochodzi mi się w miarę, da się wytrzymać Każdy sobie by skrobi jak potrafi To widać, każdy robi rad. Z różnej parafii, kto, kto się obawi, bawi, to, a kto słucha, to, kto ma brucha, jak Upać, rzucając blask na swój projekt My to mamy, yeah. jak sam plebity Jestem przy tym, choć wielu na rzekach Chce łamać stereotypy Różne typy z ciemnych gwiazdy Udają gwiazdy, pod zamiast dobre impry Wychodzą z typy. Trzeba domieć zakorzenione sobie w głębi To magnemki w dobrej wierze Żeby wypełnić, ja to mam jak emo Wielu pozdrow, więcej tlenu To poszło już dosyć temu yeah. yeah. oh. oh. Pozdrowki, Pozdrowki. Yo, mamy mam ziom, to ten rap, ten styl, lursz mm. ten <tankarzy> mixtape <ty>, <tankarzy> <Lourdes. lourdes. tankarzy> Ej, ej, ej, człowiek mówi, na ten cennik, moi ludzie nie pozostają bez imieni, ty 100, To numer człowieku, Abdul, a to jest lursz ten mixtape, sprawdź to, gorąca jakość Lurz ten mixtape, człowieku, tego nie ma w Oslo, tego nie znajdziesz w Bostonie Sprawdź Abdulla na gramofonie! sprawdź numer na mikrofonie, mówił tu mi wiarą, jakie arabskie dłonie.